Dzisiejszy odcinek historii, jakiej nie znacie, będzie o ciężkim metalu. Historia oręża. Dziś mamy specjalnego gościa. Jakub, przedstaw się. Witam, dziś opowiem o orężu XVII wieku. Początkowo nie było rozróżnienia między bronią a narzędziami. Dopiero w Górnym Paleolicie powstała pierwsza broń broń, z takim właśnie zamiarem miała zabijać chodzi o łuk. Ze względu na dużą obszerność materiału, jaką musimy omówić, jeśli chodzi o broń, podzielimy naszą audycję na trzy sekcje. Broń biała, broń dystansowa i technologia wojskowa. Sekcja pierwsza, broń biała. Pierwszą bronią białą był patyk, używany do dziś przez niektóre małpy czekokształtne oraz kibiców. W trochę bardziej zaawansowanej formie, czyli pałka. Udoskonalony patyk. Kolejnym rozwojem technologicznym pałki była Maczuga. Pominidy zauważyły, że jeżeli na koniec pałki zamocować kamień, zwiększa się jej wartość bojowa. Co ciekawe, Maczuga obecna była jeszcze panu Tadeuszu. Kolejnym etapem w rozwoju pałki był korbacz, czyli do pałki dołączono kulkę na łańcuchu, dzięki czemu wzrosła skuteczność przeciwko, przeciwnikom, którzy byli wyposażeni w tarcze. Dzięki temu, że broń była dłuższa i na łańcuchu można było atakować za arczem. Inną bronią, bardzo podobną do korbacza, był cep bojowy. Niemalże niczym się nie różnił, tylko że na łańcuchu zamiast kulki był drugi pasek na kolcami. Kolejnym etapem w rozwoju pałki były buławy, czyli broń używana przeciwko lekko pancerzonym wojskom. To jest takim, które używały kolczuk. Dzięki temu mogli łamać kończyny y, takich wojsk. Y, późniejszym y, rozwojem tak kolczugi były pancerze sztywne, przez co y, buławy nie miały już swojego zastosowania. Także zostały tylko symbolem władzy, czyli używanym tzw. buławy hetmańskie. Rodzajem buławy jest berło. Przechodzimy do broni siecznej. Pierwszą bronią sieczną, jak bardzo się domyślić, jest miecz. Pierwsze miecze z, y, są znane z Chin oraz ze starożytnego Egiptu. Powstały one w epoce brązu. Miecze rozwijały się, stawały się dłuższe. Zwiększano ich wartość obronną, stosując różne udoskonalenia techniczne. Jednym z ciekawszych mieczy był rzymski Gladius, czyli krótki po 50 cm miecz, w który był zaopatrzony każdy legionista. Co ciekawe, bardzo łatwo takim mieczem można było pełnić samobójstwo. Wystarczyło ręką w bić ziemię, a brzuchem zaprzeć się na ostrzu. Następnie powstały miecze dwuręczne i półtoraręczny. Ciekawostką jest film Braveheart. Tam niejaki wależne serce używał miecza klejmur, lecz w tamtym okresie jeszcze nie było tych mieczy. Miecz miał wiele swoich faz rozwoju. We Francji powstały rapiery, lewaki, później na obrzeżach Europy powstały koncerze. Ostatnią fazą rozwoju szabel były szaszki. Mówi się, że najbardziej idealną szablą jest szabla polska kusarska, nazywana inaczej szablą czarną. Była ona połączeniem najlepszych cech wielu szabel. Obecnie mało mówi się o tym, że szabla polska była wiele skuteczniejsza od tak gloryfikowanej katany japońskiej. Szable były powszechnie używane na polach bitew do drugiej dekady XX wieku. Kolejną bronią białą, o której warto troszkę powiedzieć, jest topór. Porządkowo topór był zwykłym narzędziem, które służyło do ścinania trzech, tak zwana siekiera. Dopiero później zaczęto wykorzystywać topory do walki ze zwierzętami bądź wrogimi plemionami. Następnie topory wyewoluowały w topory do rzucania. do rzucania, o których powiemy za jakiś czas, oraz potężne, rzucące i przecinające zbroje, topory dwuręczne. Następnie topory dwuręczne wyewoluowały w tak zwane berdysze. Powstały one na Kaukazie. Początkowo były używane jedynie przez Rosjan, lecz później były też używane przez polskich strzelców. Używali, używali oni ich jako forkietów, czyli podpórki pod muszkiet. Mieli oni oddać jedną salwę, a następnie walczyć berdyszem. Powiemy o broni drzewcowej. Pierwszym jej przedstawicielem jest włócznia używana do polowań na dzikie zwierzęta. Później została ona zastąpiona. Budowa Piki jest prostsza nawet od przysłowiowej budowy cepa. Pika składa się z dwóch elementów, a cep aż z trzech. Pika jest zbudowana z drzewca i żelaznego grotu. Dochodziły one do 3 metrów, a w XVII wieku aż do 4. Lecz nie mogły one się równać z kopiami husarskimi, które osiągały do 6 metrów. Dzięki czemu mieli ogromną skuteczność. Żadna piechota nie mogła ich zatrzymać. Kolejnym etapem w rozwoju broni drzewcowej była halabarda. Jak halabarda wyglądała? Około 2,5 metrowy drzewiec zakończony czymś na kształt topora. Była to broń szeroko używana przez milicje miejskie w XVI wieku. O czym zaraz opowiadam Kuba? Halabarda posiadała trzy elementy. Tak zwany topór, grot i hak. Hak do ściągania jeźdźców. Grot do zapierania się przeciwko koniom, a także siekierę, która była używana w walkach pieszych. Kopia, o której wcześniej już mówiłem, była często używana jako broń turniejowa. Rozwinięciem kopii była lanca, używana przez późniejszą lekką hucarię oraz ułan. Lanca jest to trochę krótsza kopia, zakończona grotem. Czas na drugą sekcję! Broń DYSTANSOWA! Jak już powiedzieliśmy na początku tego odcinka, pierwszą bronią dystansową był łuk. Łuk jest zrobiony z drewna oraz ze ścięgiel, o, ścięgien oraz jelit zwierzęt. Kolejną bronią dystansową, której można by wspomnieć, jest proca. Oczywiście nie mówimy tu o takiej procy, jakimi bawią się dzieci przed blokiem kawałek drewna z naciągniętą gumką. Był to skórzany pasek, do którego przymocowywano kamień. Kręcono, kręcono, kręcono i w pewnym momencie w odpowiedni sposób trzeba było jedną z części paska wypuścić. Wtedy kamień leciał z niezwykle wielką siłą przed siebie. Jak się okazuje, taki kamyk był w stanie przebić się nawet przez 17 wieczny Morion, żołnierzy hiszpańskich, którzy odbijali Amerykę Południową. Warto wspomnieć również o bumerangu, który powszechnie kojarzony jest z australijskimi abryganami. To prawda, że tylko oni używali modeli bumerangów, które wracały do właściciela pożycia. Jednakże najstarszym bumerangiem znalezionym na świecie jest yy, znaleziony w Polsce, wykonany z kłamamuta i jednocześnie najcięższy znany bumerang, bumerang odnaleziony w jaskini obłazowej. Co ciekawe, istniała także broń owalna o ostrych końcach z dziurą w środku, która wyglądała jak dzisiejsze frisbee. Jeśli chodzi o militarne zabawki, początkowo bronią była równie, było również jojo. Kolejna broń, o której powiemy, to kusza. Co ciekawe, Chińczycy już na przełomie II i III wieku y, używali kusz samopowtarzalnych, podczas gdy w Europie dopiero w średniowieczu zwykła, naciągana ręcznie kusza się tu pojawiła. Pewnym. Dziwnym faktem w historii jest tak zwana niewola awiniońska, kiedy to Francuzi przetrzymywali papieży. Jednakże podczas tej niewoli, podczas okresu, kiedy ta niewola trwała, Anglia i Francja miały wojnę. Anglicy masowo wykorzystywali kusze, przez co najzrzajniej w świecie dziesiątkowali wojska francuskie. Francuzi, by jako, jakoś przeżyć, wymusili na papierzu, by podczas Soboru Latarańskiego II uznał kuszę bronią niegodną rycerza i zabraniającą jej używać pod karą ekskomuniki. Jedyny wyjątek, kiedy kusza mogła być używana, to przeciwko muzułmanom. Ciekawostką jest duża skuteczność kuszy. Przeciętny kusznik musiał zużyć około 1,7 bełta, żeby zabić choć jednego człowieka. Gdy w Wietnamie wojska używające karabinów maszynowych zużywali około 200 tysięcy pocisków, by zabić choć jednego wroga. Po raz kolejny biorę się za sprawdzenie tego mikrofonu. O, widzę, że teraz już jest bardzo ładna, duża kreska. Wystarczyło stuknąć potencjometr. Cóż to... Człowiek jest w zrobić, będę tylko nagrać obecnie. Ale wracając do tematu. Przed chwilą powiedzieliśmy o toporach do rzucania. Teraz o nich opowiem troszeczkę więcej. Były to małe, wykonane w całości z żelaza toporki, które nigdy nie były bronią główną. Służyły raczej tak jak gimlemu w Pierścieni, tak może żeby było rzucić sobie wroga. Nigdy w historii nie istniał żaden oddział, który specjalizował się ani w rzucaniu nożami, ani toporami, ani niczym innym tego typu. W rozwoju broni dystansowej bardzo ważną rolę odegrał Proch Czarny. Został on wynaleziony w X wieku przez chińskich alchemików. Chcieli oni wynaleźć eliksir młodości. Jeden z nich połączył węgiel drzewny, saletrę oraz siarkę. Jednak nie przeżył wymyślania tego eksperymentu, właściwie jego wynalezienia, ale życzył się do ustania czarnego prota. Początkowo proch nie był wykorzystywany jako broń, a jedynie do produkcji fajerwerków. Jednakże rzutki szybko wyczaili jego potencjał bojowy. No i cóż, powstawały pierwsze bronie z, z użyciem prochu. Początkowo były to tylko małe rakiety przyczepiane do strzał z łuku. Taką rakietę podpalano, łucznik wystrzeliwał strzały, no, głównie w mongołów, bo na tego strzelano. I taka strzała wbijała się w konia czy tam miejsce, a następnie eksplodowała, robiąc wielkie zamieszanie oraz zadając wielkie obrażenia do wszystkich dookoła. Jednakże bardzo szybko to kombinować, jak robić broń kompletnie nową, z samego, na bazie prochu. Taką ciekawą bronią był kosz, do którego pchano proch, ubijano go, następnie wsadzano strzały. To wszystko lątem zostało propolane, gdy proch eksplodował, płonące strzały wylatywały. Broń ta nazywała się kosz płonący kosz atakujący płonącymi strzałami z siłą pięciu przytajonych tygrysów. Do Europy proch trafił od Chińczyków za pośrednictwem Mongołów, którzy napadali na tereny państw wschodnioeuropejskich, dotarli aż do Węgier i zostawili tutaj ten wynalazek. Europejczycy bardzo szybko odkryli, że prochu czarnego można używać do zabijania innych ludzi. Pierwszą bronią prochową stworzoną w Europie... Są tak zwane piszczele, czyli długie, dość cienkie, drewniane bądź metalowe rurki z wydrużonym środkiem. Do środka sypano proch, zsadzono tam kulkę metalową lub kamyczka, wszystko ładnie ubijano, podpalano lącik i choć to za cholernie trafiało, to robiło takie wrażenie na przeciwnikach, że często, mimo żadnych strat, po prostu przeciwnicy uciekali po płochu. Kolejną bronią była... Prawie, że tak samo niecelna, jednak o wiele fajniej wyglądająca hakownica. Wyglądała trochę jak taka mała armatka z takim dużym hakiem, stąd też nazwa. Używali jej pawężnicy, po prostu wbijali pawęż w ziemię, zapy... za ten hak zaczepiali właśnie o nią, podpalali ląd, wracali głowy, żeby czasami w nich nie poszło i strzelali. Oprócz pawężników używano tego także przez obrońców różnych zamków, Tą no, hakownicę zaczepiano o blankę, bądź jakikolwiek kamyk, który bym był w stanie zredukować siłę odrzutu, podpalano ląd i nie trafia nowe wroga. Jednak cały czas chodziło o efekt psychologiczny. W XVII wieku broń palna odgrywała już znacznie większą rolę. Rozwinęły się muszkiety, pistolety, różnice i wiele, wiele innych typów. Trzeba, wiem co wiem! Na przestrzeni wieków zamki stosowane w broniach palnych zmieniały się znacząco. Pierwsze były zamki lątowe. Różnice z takim zamkiem były niewiele lepsze od średniowiecznych broni palnych. Wy niezbyt nadawały się na polowania. Wystarczył lekki deszcz, i ląd zamakał i już była broń niesprawna. Następnie yy, wytworzono zamki kołowe. Na początku robili je tylko zegarmistrzowie, bo były one bardzo skomplikowane i drogie. Polegały one na tym, że nakręcano koło, które pocierało o krzemień i wywoływało iskry. Iskra trafiała na panewkę i odpalała ładunek umieszczony w lufie. Najlepsze w XVII wieku były zamki skałkowe. Była możliwość trafienia wroga z takiej broni, co nie zawsze zdarzało się przy broni z wcześniejszymi zamkami. Powiedzmy muszkieter używający muszkietu z zamkiem lądowym nie był w stanie trafić stodoły z odległości 100 metrów. Później stworzono zamki kapiszonowe, które pozostały aż do XIX wieku. Jakby nie patrzę, dzisiejsza broń jest rozwinięciem zamka kapiszonowego. Bardzo ciekawym, ale jednocześnie nieudanym epizodem w historii broni jest broń kombinowana. Było to połączenie różnych rodzajów broni, np. buławy ze sztyletem, koncerza z samopałem albo rapiera z samopałem. Jednak chyba najciekawszy przypadek tego typu broni, Widział i zna Bartek, czyli generał w sensie. Spotkałem się kiedyś z ciekawym mieczem, który był swoistym połączeniem dwóch mieczy dwuręcznych. Był cholernie długi, około 4 metrów długości i był przeznaczony do używania przez dwie osoby. Nie wiem, jaki to miało sens, jednak gratuluję panom inżynierom wyobraźni i zmysłu praktycznego. Tym wesołym akcentem zakończyliśmy broń dystansową. Teraz czas na trzeci dział. Technologia wojskowa. W tle słyszycie utwór, który dedykujemy naszemu koledze, który jest tutaj niestety nieobecny. Bananowi! Bananowi. Już starożytni uwielbiali wykonywać najróżniejsze czynności i przedmioty, byle tylko zajść za skórę swoim nieprzyjaciółom. Technologia wojskowa to jest właśnie kwintesencja tego załażenia za skórę. Różne pomysły, nieraz dziwaczne, nieraz abstrakcyjne, które miały tylko i wyłącznie zdenerwować wrogów. Zacznijmy może od starożytnego Rzymu i bardzo ciekawych zastosowań pszczół. Były to pszczoły bojowe które wsadzano do glinianych naczyń i wystrzeliwano za mury obleganego miasta. Powodowało duży popłoch wśród obrońców i było dobrą bronią psychologiczną. Oprócz pszczół, Rzymianie używali także świni. Otóż no te tłuste zwierzęta były smarowane dodatkowym tłuszczem, a następnie podpalane i wysyłane w stronę wroga. To zobaczcie sobie. Stoicie sobie w pierwszym szeregu armii walczącej przeciwko Rzymianom. Na przeciwko siebie widzicie kilkuset czy kilka tysięcy żołnierzy rzymskich, ale was jest więcej, więc spoko. Nagle w waszą stronę zaczyna biec cała chmara płonących warflaków. Nie dość, że was poparzą, to jeszcze efekt psychologiczny. Jeśli chodzi o zastosowanie zwierząt, może przejdźmy teraz do czasów troszkę nowszych. Druga wojna światowa. Rosjanie wpadli na genialny pomysł, aby używać psów do wysadzania czołgów. Jednak trochę nie pomyśleli i psy były wytresowane do wbiegania pod radzieckie czołgi. Gdy wypuścili kilkaset psów bojowych, wszystkie z bombami wbiegły pod własne czołgi. Warto też nadmienić, często wspominaliśmy tutaj o motywie psychologicznym, ale co było pierwszym, kto był prekursorem używania tejże sztuczki? Otóż byli to celtowie. W ich wierzeniach duchy przodków wyglądały jak ludzie, tylko że byli cali łysi i niebiescy. Jedno z plemion wpadło na pomysł, by do boju zawsze iść na łyso, się na, ubabrawszy się na niebiesko. Więc wiecie, jesteście sobie plemieńcami, ma z wami walczyć jakieś sąsiednie plemię, wychodzicie na wyznaczone pole, patrzycie, a tu duchy waszych przodków. Nawet nie było walki. Już we wczesnym średniowieczu skonstruowano tak zwany hak. Był to ogromny hak, zaczepiony na długim drzewcu, którego napinano i ściągano nie dzięki nim na oblegających żołnierzy. Wciągano z powrotem do zamku. Przydawał się także do przewracania innych maszyn bojowych, a także zdzierania blanek. Co ciekawe, technologia była używana także do obrony. Jednym z takich wynalazków może być polski, Wilcze doł. Były to po prostu wykopane w ziemi dziury. Na dole były tam jakieś małe kolce lub nawet nic. Chodziło o to, żeby doł był głęboki. I wszystko starannie zakryte I liśćmi, patekami. Wszystko wyglądało tak, że przyczyncy sobie idą, idą, idą, idą. Nagle pyk jeden spadł w dołek. Nikt nie zauważył nawet kiedy, ale on nawet jeżeli przyrzut to był tak kłamany, że nie był w stanie kontynuować marszu. A jeżeli był w ciężkiej zbroi to nie dało się go wyciągnąć. Po prostu umierł się w takim dołeczku. Na pewno słyszeliście o tym, że, do, że gdy broniono zamku, często na atakujących wylewano gorącą smołę. To nieprawda. Smoła była tak droga i tak luksusowa, że nie marnowano jej, by lać nią przeciwników, którzy po zamkiem stoją. Naprawdę to tylko w skrajnych wypadkach sma była używana. Najczęściej lano wrzątek lub rozgotowaną kaszę. Bardzo ciekawym chińskim wynalazkiem są latawce. Nie była to jednak tylko zabawka. Były one używane w obleżeniach zamków. Mianowicie, latawce, które wyglądały jak ptaki, były na bardzo długim sznurku wypuszczane, a następnie mierzono długość tego sznurka i dzięki temu obliczano odległość oblegających do muru. Na pewno słyszeliście o skrzydłach husarskich. Mały, miało ono odstraszać konie przeciwnika, lecz to jest całkowita nieprawda. Taki efekt prędzej wywoływałyby już yy, chorągwie, które wieźli ze sobą husarze? Skrzydła były tylko używane podczas parat, ewentualnie podczas bitwy, ale tylko jedno małe, żeby nie, nie być ciągniętym przypadkiem lasem z konia przez mongolskich żołnierzy. Ciekawostką z już z bardziej współczesnych militariów może być y, typowa średnica pocisku w amerykańskiej armii. Jest ona równa średnicy papierosa. Dlaczego? aby w kryzysowej sytuacji można było maszynkami do napełniania papierosów napełniać również naboje. Druga wojna światowa, Pacyfik, Japończycy wykorzystywali bardzo specyficzny pilotów kamikadze. A ci piloci latali w takich specyficznych samolotach Mitsubishi Zero. Dlaczego było nie specyficzne? By zredukować koszty produkcji takiego samolotu, który i tak miał być zniszczony, Poza metalowym szkieletem miały one tylko papierowe poszycie, a reszta wypychany wszystko ładunkami wybuchowymi. Czy uważacie, że broń chemiczna jest dzisiejszym wynalazkiem? Otóż nie. W 1215 roku w bitwie pod Legnicą Tatarzy użyli coś w rodzaju totemu. Był to wielki dron z jakąś głową stwora na samej górze czy czymś takim. Tak się przecież zachowało w kronikach. W pewnym momencie z tego stwora zaczął wydobywać się dym, który zatruł żołnierzy po stronie polskiej. Było to najprawdopodobniej pierwsze zastosowanie broni chemicznej w Europie. Dziękujemy za wysłuchanie naszej audycji i zapraszamy na następną w bliżej nieokreślonej przyszłości, czyli prawdopodobnie za tydzień. Quid quid latine dictum sit, Altum videtur. Jeżeli chcielibyście, żeby następne audycje były na jakiś konkretny temat, piszcie. Zapraszamy serdecznie do zbrojowni w Sandomierzu.